— Hej, hałastro! — przywitałam się, stając w progu. — No rany, mamo! — jęknęła Salcia, przewracając oczami. — Nie było nas tylko kilka dni, a ty zdążyłeś wpaść w kłopoty? — Już rozwiązane? — zapewniłam. — Wzruszenie ściskało mi gardło. — Stęskniliście się? — No kropnie, Poza tym, skoro pan Cieślik się już wyniósł, to właściwie dlaczego nie miałabym ćwiczyć na podwórku? — zapytała rezolutnie moja mała spryciula. — — Ogarnij się za kwadrans, wyciągam lasagne z piekarnika — powiedział Miron, przyglądając mi się spod zmrużonych powiek. Zdążyłam wziąć prysznic i przebrałam się w domowe dresy i pluszowe skarpety. Listopad jest dużo mniej uciążliwy, kiedy siedzisz w domu w puchatych skarpetkach i pod kocykiem. Wróciłam do kuchni, czując się już lepiej. Może sprawiła to nie tylko sól i woda, ale ta dwójka. Uściskałam mocno Mirona i Salcie, ze wszystkich sił starając się nie rozkleić, bo musiałabym się im z tych łez tłumaczyć, a sama nie byłam pewna, czemu pchały mi się do oczu. Czy chodziło o tę sprawę? O Ludwika, jego pusty dom? O to, że czasem nie zauważasz, kiedy praca pożera wszystko i zostajesz na starość z duchami białych wielorybów? Zjedliśmy przy kuchennym stole. W salcie opowiadała mi o swoich przygodach z Irminu, która bardzo poważnie traktowała jej przygotowania do egzaminu i wywierała na nią nadmierną presję. Potem ja podzieliłam się historią o Kani, pomijając drastyczne szczegóły. Przyda mi się jutro wasza pomoc. Rzuciłam w natchnieniu. Zaoszczędzę mnóstwo na benzynie i zmniejszę ryzyko, że przy okazji sfajczę pół lasu. Musiałam jeszcze zadzwonić do Kati, ale to mogło poczekać do rana. Resztę wieczoru spędziliśmy na kanapie, każde owinięte w koc i wyglądające niczym burrito błogości. Oglądaliśmy kreskówkę Pixara, zaśmiewając się aż do bólu brzucha. – Myślę, Salcio, że po twoim egzaminie powinniśmy zrobić sobie porządny urlop – powiedziałam, wygrzebując resztkę lodów z dna kubełka. – Urlop? – zapytało moje dziecko, które chyba nigdy wcześniej nie słyszało tego słowa z moich ust. – Moglibyśmy się wybrać do Olafa i do stada? – zaproponowałam. – Zapraszali nas na święta, może zniosą nas przez kilka tygodni. – Roman się zgodzi na taki długi urlop? – powątpiewało dziecko pracoholiczki. – Nie będzie miał wyboru. Jeśli się nie zgodzi, będzie szukał nowej namiestniczki. Ma doświadczenie, na pewno sobie poradzi. – Mrugnęłam rozbawiona. – Już osiem lat piastowałam to stanowisko. Kawał czasu. Na palcach obu rąk mogłam policzyć, ile w tym czasie wybrałam dni wolnego. Po raz zadbać o legendarną równowagę pomiędzy życiem i pracą. 21 listopada. Rano zadzwoniłam po Katję. Nie miała lepszych planów na przedpołudnie. Umówiłyśmy się pod sanktuarium, gdzie, czekając na nią, chciałam sprawdzić, co z Krzysiem Dankowskim i Wrońskim... Odetchnęłam, widząc, że jemioła znów wygląda normalnie. Jak tam twoi pacjenci? Zapytałam. Wszyscy dożyli rana, powiedziała zadowolona. Mały miechunka już się obudził, wszamał spore śniadanie i rodzice zabrali go do domu. Myślę, że dojdzie do siebie bez większych skutków ubocznych. Ma koszmary, ale z tym możemy sobie poradzić. Zdążyliście, zanim zrobiła mu nieodwracalną krzywdę. Kamień z serca. Westchnęłam. Wroński wyłonił się z pokoju, w którym nocował, w świeżych ciuchach, nieco na niego przydużych. Jemioła musiała je dla niego zdobyć od kogoś dobre 30 centymetrów wyższego i szerszego w barach, za to węższego w talii. Mimo to wyglądał lepiej niż wczoraj w nocy. W duchu przyznałam, że część mnie obawiała się, że Ludwik nie dożyje rana. Jedziemy? Zapytał niecierpliwie. Nekromantka zaraz tu będzie. Drużyna ogniowa dotrze trochę później. Ustaliliśmy z Mironem, że lepiej, by Katia wykopała szczątki przed przybyciem jego Małe i salci. Małej bez takich obrazków nie brakowało traum. Miałam po nich podjechać, kiedy nekromantka będzie na finiszu pracy. Nie wiedziałam, czy zajmie jej to godzinę, czy pięć, bo trudno to przewidzieć, zwłaszcza w takim paskudnym miejscu. Za dnia las brzozowych wiedźm wcale nie wydawał się mniej przytłaczający i przerażający. Mroczna magia wciąż pełzała po moim ciele, przyprawiając mnie o gęsią skórkę. Katia była na nią dużo bardziej odporna, jako że nekromancja i magia śmierci należały w najlepszym wypadku do magicznej szarej strefy. Trzy osoby pod wierzbą, małoletni chłopcy, stwierdziła moja przyjaciółka, kiedy okrążyła już zapuszczony dom i przeszła się po sadzie. Dwie w studni, stamtąd ich nie wyciągniemy, ale leżą tam prawie sto lat. Więc niewiele z nich zostało. Sporo szczątków zwierzęcych, tam, dalej, pod płotem. – Dasz rady wydobyć te spod wierzby, czy musimy wykopać i pociąć korzenie? – zapytałam. Spojrzała na mnie, jakby mu upadła na głowę. – Może jesteśmy w lesie brzozowych wiedźm, ale ziemia mnie słucha – oświadczyła. Wierzba nie zdoła mi przeszkodzić. Gdy śpiewała pieśń matce Ziemi, prosząc ją o oddanie szczątków trzech chłopców – Wroński przysiadł na zwalonym pniu parę metrów dalej, jakby nie chciał, by magia Kati go dotykała. Wpatrywał się w skłębione korzenie, które magiczna moc wypychała z pod ziemi, rozplątywała, łamała, oczyszczając drogę dla szczątków. Wystarczyło kilka minut, a między grudami ziemi i odłamkami drewna zaczęły się bielić pierwsze kości. Katia śpiewała niestrudzenie, póki wszystkie nie wydostały się na powierzchnię. Tak niewiele zostało po tych chłopcach. Pomyślałam, patrząc, jak nekromantka pakuje kości do plastikowych kontenerów. — Chcesz, żeby mnie zawiozła do domu pogrzebowego? — zapytała, otwierając bagażnik. — Tak, dam znać bognie, że będzie potrzebna do identyfikacji, a potem zawiadomię rodziców, że mogą przygotowywać pochówek. — Ja to zrobię. — wtrącił Wroński i dodał ciszej. — Jestem z nimi w kontakcie. Salcia i Miron uporali się z wierzbą i domem w niecałą godzinę. Przed przywiezieniem ich tutaj ukryłam w nim kanie, by nie traumatyzować dziewczynki widokiem zwłok. Ogień trawił wszystko, gorętszy niż zwykle, napędzany i w pełni kontrolowany przez pyra i salamandrę. Czułam, jak oczyszcza to miejsce z mrocznej energii, śmierci i cierpienia, które podkręcały magię kani, a wcześniej kowen brzozowych wiedźm. To miejsce już nigdy nie będzie zwyczajne i zawsze będzie przyciągało zdeprawowane istoty i adeptów czarnej magii. Dlatego postanowiłam mieć je na oku. Dopiero kiedy przesypywałam popioły gruboziarnistą solą drogową, poczułam, że to naprawdę koniec. Prawie koniec. Potem nastąpiła seria pogrzebów. Staś Modrzejewski, Marcin Błaszkowski i Piotruś Zdziechowski doczekali się wiecznego odpoczynku, a rodziny wreszcie mogły pożegnać zaginionych chłopców. Byłam na każdej ceremonii pogrzebowej, Wroński też. Staliśmy z boku, by nie rozpraszać bliskich i w milczeniu obserwowaliśmy małe, białe trumny składane do ziemi. Kapłan za każdym razem miał tę samą garść pocieszających formułek i przypowieści o przedwcześnie zerwanych kwiatach, ale to nie było istotne. Rodziny pogrążone w rozpaczy przez ostatnie dwadzieścia lat wreszcie doczekały się finału tej przygnębiającej historii i zyskały pewność co do losu utraconych dzieci. Mogły je teraz pochować i postawić pomniki na ich grobach, by mieć gdzie zapalić świeczkę czy złożyć kwiaty. Listopad był bezlitosny dla żałobników. Na każdym z pogrzebów padało, na ostatnim Piotrusia lało tak mocno, że gdy grabarze opuścili trumnę na dno grobu, rozległo się głośne chlupnięcie. Wszyscy wracali do domów przemoknięci i przybici. Nikt chyba nie spodziewał się po listopadzie niczego milszego. Z pierwszego pogrzebu wróciłam z katarem, z drugiego z gorączką, po trzecim kasłałam jak ze studni. Poszłam do Romana i uprzedziłam go, że na miesiąc znikam z miasta. Nie wiem, co zobaczył w moich oczach, bo nie tylko nie dyskutował, ale nawet zaproponował, że sam się zajmie całą tą kołomyją z remontem, a ja mam wypocząć i wrócić w lepszej formie. Minął grudzień, minęły święta ze stadem i urlop dobiegł końca. Wróciłam do tornu i wplątałam się w polityczną chryję w Hexenwaldzie. Najwyraźniej wtedy, w listopadzie, pomyślałam o nim w złą godzinę. Kolejny raz po sprawie została kubka kości, mieszcząca się w plastikowym pudełku. Czekałam wiosnę jak zbawienia. Wroński jej nie doczekał. Trzy dni przed walentynkami zadzwoniła miała Zmarł we śnie. Rak go pokonał. A może zabrakło mu tej złości i pragnienia zemsty, które trzymały go przy życiu dłużej niż wskazywały rachunek prawdopodobieństwa i brutalna diagnoza. 12 lutego. Śnieg z deszczem padał na trumnę i niewielką grupkę żałobników zgromadzonych wokół niej. Rozpoznawałam większość. Rodziny zaginionych chłopców, państwo Michunkowie i Krzyś, jemioła Katia, pojawił się nawet Roman. Niestety nie zauważyłam żadnej rodziny Ludwika. Stojący blisko trumny sąsiad zmarłego zaciskał szczęki jakby ze złości, że Wroński zdezerterował, a on został już prawie sam w tej zapomnianej przez Boga i ludzi wsi. Garbiłam się, naciągając kołnierz szkurtki, a mogłam wziąć szalik. Uznałam jednak, że czerwony kolor jest zbyt krzykliwy jak na pogrzeb, a teraz składałam ofiarę z własnego zdrowia na ołtarzu konwenansów. Termometr wskazywał sześć stopni poniżej zera, ale silny, porywisty wiatr sprawiał, że temperatura odczuwalna była bliżej minus dwudziestu. Współczułam tym, którzy wczoraj kopali dół w zamarzniętej ziemi. Kapłan klepał wytarte formułki, szczękając zębami mimo długiego płaszcza i futrzanej czapy. Może gdyby Ludwik doczekał wiosny, na pogrzeb przyszłoby więcej osób, a może zwyczajnie przeżył większość bliskich i znajomych. Została tylko garstka ludzi, których łączyła z nim praca i bliscy ofiar, o których nie mógł zapomnieć przez dwadzieścia lat, więc i oni o nim nie zapomnieli i przyszli go pożegnać. I to koniec tej historii. Na nagrobku ufundowanym przez Romana wyryto napis Ludwikowi Wrońskiemu 1949-2018. Ah, mm -hmm. 1949-2018. Obywatele Tornu w podziękowaniu za służbę namiestniczą. Wracając do domu nie mogłam przestać myśleć o tym, że gdyby rak pokonał go kilka miesięcy wcześniej, nie dostałby konduktu pogrzebowego ani nagrobka z wzniosłą formułką. Może ten listopad nie był taki najgorszy. Pomógł staremu glinie złapać białego wieloryba i odzyskać szacunek miasta, dla którego poświęcił wszystko, co miał. Tyle. Lepszego happy endu nie będzie. Szwedzkie PORZĄDKI POŚMIERTNE Któregoś dnia przeczytałam artykuł o idei szwedzkich porządków pośmiertnych. Wedle tej koncepcji już za życia segregujemy i pozbywamy się rzeczy, które byłyby dla naszych bliskich ciężarem po naszym odejściu. O ile nigdy nie dałam się złapać na metodę Marie Kondo i jej wyrzuć rzeczy, które nie sprawiają radości, bo też zbyt wiele rzeczy radości nie sprawia, ale są potrzebne, o tyle nad szwedzkimi porządkami pośmiertnymi zamyśliłam się na dłuższą chwilę. I zaczęłam się zastanawiać, co zrobić, jeśli odkładało się je na później, a śmierć przyszła szybciej. Niedokończone sprawy to oczywiście duch, a jeśli duch, kogo miałby poprosić o pomoc, jak nie szamana? I tak Witkacy i sęp trafiają na emeryckie osiedle, by wyprostować sprawy po starszej kobiecie, zanim jej wnuczka odziedziczy dom z nieprzyjemną niespodzianką. Opowiadanie trafiło do kolejnej antologii wośpowej. Klucz leżał tam, gdzie mówiła. Ale to był zaledwie pierwszy krok. W całkowitej ciemności próbowałem trafić nim do zamka, przeklinając w duchu własną głupotę. Nie musiałem tego robić. Nie musiałem tego robić w nocy. Miałem inne możliwości. Lecz oto jestem, cały na czarno, na progu domu martwej staruszki, manewrując w ciemności kluczem, który wydaje się za duży do tego cholernego zamka. Wreszcie wsunął się głęboko w otwór i przekręciłem go z cichym zgrzytnięciem. Wślizgnąłem się do środka i przymknąłem drzwi. Szedłem przed siebie po omacku, co rusz wpadając na meble, aż dotarłem do okna. Zaciągnąłem starannie ciężkie zasłony podszyte dodatkową warstwą materiału, odcinając dopływ odrobiny światła ulicznej latarni. Otoczyła mnie gęsta ciemność. Wreszcie mogłem wyciągnąć latarkę ryzyko, że tuż po północy mieszkańcy meryckiego osiedla będą się szwendać po okolicy i zauważą światło w domu świeżej nieboszczki nie było duże, ale wolałem nie ryzykować. Według prawa to, co właśnie robiłem, określano jako włamanie i moje wyjaśnienia niewiele by mi pomogły. W domu, solidnie nagrzanym przez sierpniowe upały, było duszno, a zamknięcie okien uniemożliwiało wentylację. Rozglądałem się uważnie, omiatając wzrokiem meble i ściany, Wisiało na nich kilka rodzinnych fotografii i niepokojąco rozbudowana kolekcja kocich portretów wyhaftowanych krzyżykami. Nie zauważyłem niczego podejrzanego, ale w powietrzu wyczuwałem napięcie. Gdzieś tu było źródło eteru. Energia ducha na tyle silna, że albo już był poltergeistem, albo niewiele mu brakowało. A więc pani Rosalia nie kłamała w tej kwestii. Minąłem kuchnię, ledwie omiatając ją snopem światła i rozglądałem się w poszukiwaniu wejścia do piwnicy. Nieboszczka zaklinała się, że cel mojej wizyty ma ograniczony zasięg i intensywnie straszy właśnie tam. Nie dało się przegapić drzwi. Fiolet eteru przesączał się pod ich dolną krawędzią. Były zamknięte na zamek i dwie zasuwy. Górna znajdowała się tak wysoko, że musiałem się wyciągnąć i stanąć na palcach, by do niej dosięgnąć. Nieboszczka miała niewiele ponad metr pięćdziesiąt, więc zapewne podsuwała sobie stołek, o ile w ogóle tam schodziła. Jeśli w jej relacji nie było przesady, to na jej miejscu trzymałbym słoiki i zaprawy gdzie indziej i zabił te drzwi żelaznymi gwoździami. Oczywiście, gdybym był nieboszczką, jako szaman miałem nieco większe pole manewru. Zasówki były przyrdzewiałe i namordowałem się, by drgnęły. Już naciskałem klamkę, gdy usłyszałem za sobą kroki, zjeżyłem się. Może nieboszczka nie była aż tak wiarygodna? A może jej śmierć zmieniła zasady, jakie najwyraźniej panowały w tym domu przez czterdzieści lat? No, stary, ale mnie zaskoczyłeś? Niby taki porządny, sumienie czyściutkie, kręgosłup z tytanu? A jak przychodzi co do czego, to szaberek u nieboszczki, ładnie to tak, odezwał się sęp. Co ty tu kurwa robisz? zapytałem wściekły. Może lepiej powiedz, co ty tu robisz, odpowiedział, zaplatając ramiona na piersi. Świetnie się bawił, kanalia jedna. Jeśli ktoś cię widział, nogi ci z dupy powyrywam, ostrzegłem. Kto miał mnie widzieć? Wszyscy śpią w swoich łóżeczkach, nie bój żaby. Myślisz, że co tu znajdziesz? Jakąś ładną błyskotkę? Skarpetkę wypchaną forsą? Obligacje państwowe? Perorował mój duch opiekuńczy, a ja miałem ochotę uderzyć głową o ścianę. Skazałem na mieniącą się fioletem szparę między drzwiami a podłogą. Jestem na robocie, idioto, mam się pozbyć ducha. Świeci jak choinka ładniutko No to otwieraj, otwieraj Zobaczymy co za okaz Ponaglał Chętnie bym to zrobił Tylko nawet po odsunięciu zasuwek drzwi nie dało się otworzyć Były zamknięte na klucz Komuś naprawdę zależało, żeby nikt nie schodził na dół Albo by nic co się działo na dole nie wydostało się na zewnątrz Zacząłem majstrować wytrychami przy zamku. Nie robiłem tego często i umiejętności mi nieco zardzewiały, ale gdy przesunąłem pierwszą zapadkę, usłyszałem cichy stukot. Jeszcze jedna, może dwie. Coś walnęło w drzwi po drugiej stronie, a ja odskoczyłem. Nie wrzasnąłem tylko dlatego, że zapomniałem języka w gębie. Znów rozległ się łomot, a kłęby eteru wypływały spod krawędzi drzwi jak bulgocząca w kociołku fioletowa mgła. Cokolwiek było uwięzione po drugiej stronie, śpiewało. Nagle odeszła mi ochota, by mierzyć się z tym czymś w środku nocy, w ciemności, z garstką narzędzi. Nie miałem ze sobą bębna, bo uznałem, że będzie mi zawadzał podczas włamania, ale teraz cóż, wolałbym go mieć. Jeszcze podziękujesz mi, że się zjawiłem, oświadczył Sęp, opierając się o ścianę w swobodnej pozie. Typek zapowiada się na furiata i niezłą cholerę. Klientka trzyma go tam od czterdziestu lat, powiedziałem, odskakując od drzwi, gdy kolejne uderzenie sprawiło, że osypały się płatki farby z framugi. Zabierasz się do tego w nocy, dobę przed pełnią? Odwaga czy głupota? Zapytał sęp filozoficznie. Pełnia, cholera jasna, pełnia, jak mogłem nie pamiętać. Dobra, starczy brawury, wrócimy za dnia, z bębnem i całym Majdanem oświadczyłem. Odsunąłem się od drzwi, gdy kłęby eteru zaczęły przypominać ruchliwe macki szukające zaczepienia po drugiej stronie. — Wiesz co, stary? Taki jesteś rozsądny na co dzień, że już się zastanawiałem, czy w głowę dostałeś, czy cię podmienili. — Poza tym ty wiesz, co może do tego stopnia upaść ducha przez czterdzieści lat? — zapytał sęp z miną niewiniątka. — Cholera jasna i wszyscy święci. Upchnąłem wszystkie swoje rzeczy w plecaku. Przeszedłem przez ciemny dom, oświecając sobie drogę latarką gotów do odwrotu. I kiedy już dotarłem do drzwi, usłyszałem odgłos parkującego pod domem samochodu. Zamarłem. Próbowałem dojrzeć coś przez Judasza, ale na zewnątrz było zbyt ciemno. Przynajmniej do czasu, gdy mignął błękitem policyjny kogut. — Gdzie zaparkowałeś? — zapytałem podejrzliwie. — Pod domem, a gdzie miałem zaparkować? — Przecież nie będę fantów nosił pod pachą. — Mogłem go pouczyć, że w czasie włamania lepiej nie rzucać się w oczy, ale ostatnie, czego potrzebowałem, to żeby stał się jeszcze lepszym włamywaczem. Kogut wciąż świecił, ale już nie migał. Za to na sąsiedniej posesji obudził się czujnik ruchu, który zalał podwórko i kawał ulicy ostrym światłem. Dzielnicowy opierał się o furtkę z miną wyrażającą nieskończone pokłady cierpliwości. Nigdzie się nie wybierał i doskonale wiedział, że ktoś jest w środku. Musiałem szybko wykombinować plan B – a najlepiej Ice, gdyby się miało zjebać na dobre. Miałem nastoletnią córkę, sprawę o opiekę wiszącą w sądzie rodzinnym, a byłem emerytowanym i spłukanym gliną. Obyciu szamanem w papierach nie ma ani słowa, bo i bez tego nawet na piśmie byłem chujowym kandydatem na ojca. Ostatnie, czego potrzebowałem, to wyrok skazujący za włamanie. Myśl, Witka, cy cholera jasna, myśl. Sęp, posłuchaj mnie uważnie i rób, o co cię poproszę. Powiedziałem w końcu tak spokojnie, jak potrafiłem. Wyjdę stąd i mnie zamkną. Twoim zadaniem jest mnie wyciągnąć, zanim Konstancja się dowie. Dodałem spokojnie i wcisnąłem mu w ręce swój plecak. Za dużo było tam rzeczy, z których nie wytłumaczyłbym się w razie rewizji. A na pewno skomplikowałyby sytuację. Nie wiem, czy nie wymagasz zbyt wiele. jeśli wysadzę ścianę więzienia, będą pisać o tym w gazetach. I pewnie się dowie. Odparł mój duch opiekuńczy, pieprzony idiota. Żadnego wysadzania. Na blacie w kuchni leży notes, a w nim, na dwóch ostatnich stronach, znajdziesz adres i numer telefonu prawnika, Kornela Lisickiego. Zadzwonisz do niego. W środku nocy pewnie nie odbierze, więc zadzwonisz rano. I uprzejmie oświadczysz mu, że dzwonisz w imieniu specjalisty, którego przed śmiercią zatrudniła pani Rosalia Śliwicka. I że potrzebuje, by wyjaśnił policji, że byłem w domu klientki na jej wyraźne polecenie. Mam rzucić w niego forsą? Czy zagrozić mu czymś konkretnym, żeby się zgodził? Zapytał z miną niewiniątka. Nic z tych rzeczy facet powinien być przygotowany i wprowadzony w sprawę, zrozumiałeś? Nie musisz mi powtórzyć najlepiej dużymi literami. Powiedział to tylko, żeby mnie wkurwić, bo po sekundzie zniknął jak siwy dym. Jeszcze przez chwilę słyszałem jego chichot. Zostało mi tylko jedno stawić czoło sytuacji i liczyć, że zdołam się z tego wyplątać. Cierpliwość dzielnicowego skończyła się, zanim jeszcze nacisnąłem klamkę. Przez drzwi usłyszałem jego głos. — Pan się nie wygłupia i wychodzi. Albo puszczę syrenę w ruch i sprowadzę posiłki. Posłusznie wyszedłem z kluczem w dłoni. — To tylko tak wygląda, panie władzo, zapewniłem, a on patrzył na mnie mrużąc oczy. — Ładnie to tak żerować na zmarłych. Pani Rozalia zatrudniła mnie przed śmiercią, dała mi zgodę na wejście do domu i... Ogarnięcie bałaganu, zanim dom przejdzie w ręce jej wnuczki. Nieco mijałem się z prawdą. Klientka, kiedy ją poznałem, była martwa. Bardzo martwa. Dzielnicowy przyglądał mi się z nieodgadnioną miną. — Ach, oczywiście. I tak się pan przejął zleceniem, że przyszedł pan dwa dni po jej śmierci w środku nocy, żeby umyć lodówkę? — zapytał uprzejmie. — Czy może będzie mi pan wmawiał, że nie wiedział pan o śmierci pani Śliwickiej i wcale nie widział klepsydry na skrzynce na listy? — Wiedziałem — przyznałem spokojnie. — Właśnie dlatego uznałem, że nie ma co odkładać roboty na później. A że nocą? Cóż, jestem sobą? Zawsze mi łatwiej zarwać noc niż obudzić się o świcie. Dzielnicowy pokręcił głową, ale się nie uśmiechnął. — Nazywa się pan jakoś? Dowodzik jest? — zapytał tylko. — Piotr Duszyński odparłem. Dowodu nie mam, portfel został w domu, powiedziałem, bo dokumenty i wszystko poza telefonem, który miałem w kieszeni, znajdowało się w pecaku, który zabrał sęp. Czyli pojedziemy sobie do komisariatu i zobaczymy, co się tam pokaże na ekranie. Jak pana wpiszę w system? Skąd znam to nazwisko? Dodał, przekrzywiając głowę. Pracowaliśmy w tej samej firmie, jestem świeżo na emeryturze, przyznałem. Obrzucił mnie takim spojrzeniem, jakby sama sugestia, że mogłem być policjantem, obrażała jego uczucia mundurowe. Pan sobie siądzie z tyłu, kiwnął na radiowóz, i wszystko sobie wytłumaczymy w komisariacie. Nawet pan nie myśli, żeby uciekać, bo mnie pan nie przegoni, biegam maratony, a pana tężyzna jest z tych nie rzucających się w oczy, więc grzecznie albo założymy bransoletki, powiedział. Z ciężkim westchnieniem podszedłem do radiowozu i wsiadłem. W środku pachniało cytrynowym środkiem piorącym, spod którego wciąż przebijał smrodek wymiocin. Szybko pan przyjechał, mruknąłem, kiedy ruszyliśmy. Sąsiad zadzwonił, ledwie jego kamera wykryła ruch na posesji obok. Zmienił ustawienia, Była pała też podwórko pani Rozali po jej śmierci. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś na tym osiedlu włamuje się do domu zmarłej osoby. Emeryci są czujni. A gdy zobaczył, że jakiś łachmy tak grzebie w doniczkach nieboszczki, zadzwonił do mnie. Mieszkam dwie ulice dalej, Ja dziś akurat miałem dyżur, oświadczył prawie radośnie. A więc to nie przez sępa, i jego parkowanie pod domem. Nawet nie pomyślałem, że na osiedlu emerytów może być monitoring. Gdy policjant za kółkiem nie skręcił tak, by przedostać się przez most, wiedziałem, że mam bardziej przerąbane niż sądziłem pierwotnie. Nie jechaliśmy na komendę, w której znałem większość mundurowych. Komisariat na Poznańskiej był jak terra incognita. Zero punktów zaczepienia. A jeśli nieboszczka skłamała, mówiąc o prawniku, byłem w dupie. Totalnie w dupie. Zbyt wiele zależy od sępa, pomyślałem. Bywał pomocny, ale bywał też dupkiem, który łatwo się rozpraszał i nie miał za grosz wyczucia czasu ani powagi sytuacji. Ciągle miałem przy sobie komórkę. Niewykluczone, że zabiorą mi ją na miejscu. Wysłałem krótką wiadomość do Dory. Dokąd mnie wiozą, nazwisko prawnika i prośbę o ratunek. Miała lekki sen i lojalność Wilczycy. wrzeszczy na mnie po wszystkim, ale nie zostawi mnie na pastwę systemu sprawiedliwości, o ile nie przebywa akurat w piekle czy w innym miejscu bez zasięgu. Z westchnieniem oparłem głowę o zagłówek. Źle to wszystko zacząłem. Włamałem się do swojej martwej klientki tylko dlatego, że coś w jej opowieści trąciło mi ściemą i chciałem się zorientować, czego mi nie mówi, zanim odezwę się do jej prawnika. No to mam. Zero ściemy, czysty realizm. Jakieś trzydzieści godzin wcześniej. Nie byłem w najlepszej formie. Połączenie grypy, wyczerpania magii i przedawkowania eteru, bo w swojej głupocie uznałem, że co dwie dawki skrótu to nie jedna, powaliło mnie na większość dnia, także do łazienki szedłem na czworakach. Miałem ochotę zawołać sępa, by mnie dobił, ale nie zrobiłby tego szybko i litościwie, tylko dręczyłby mnie godzinami. Przespałem w gorączce i majakach kilkanaście godzin. Obudził mnie dopiero dzwonek telefonu. Przez chwilę myślałem, że z częścią snu, ale nie. Przyklejony do policzka aparat wibrował, grając temat muzyczny z egzorcysty Moja córka, kurczaczek Tato, możesz przyjechać do szpitala mamy, dzieje się coś dziwnego, usłyszałem Daj mi pół godziny, trzymaj się na dystans, proszę Wyluzuj, tato, jestem ostrożna, odpowiedziała i się rozłączyła Podniosłem się więc z podłogi i poczłapałem do łazienki z lustra nad umywalką patrzył na mnie gość z szarą, połyskującą od potu cerą, spuchniętymi powiekami i odgniecioną na policzku fakturą dywanu. Włosy sterczały mi na wszelkie strony, utrwalone przez pot i kurz z podłogi. Typowy szaman odnoszący sukcesy, ja i jebie. W ciągu kilku minut ogarnąłem się na tyle, na ile to było możliwe. Ubrałem, złapałem plecak ze sprzętem i nie zważając na to, że kiszki skręcało mi z głodu, pobiegłem do szpitala Rydygiera, czyli miejsca pracy matki kurczaczka. Mogłem tylko mieć nadzieję, że nie zdarzy się z jakimś cholernym upiorem mordującym noworodki, bo dziś sam byłem słaby jak wcześniak. Kurczaczek czekała na mnie przy furtce prowadzącej na teren szpitala. Wysoka, szczupła jak trzcinka, w spodniach w szkocką kratę, w czerwonych glanach i czarnej skórzanej kurtce. Wyglądała jak zbuntowana nastolatka, którą była. Rany, tato, wyglądasz jak dwudniowe zwłoki, powiedziała i przytuliła mnie na powitanie. Grypa, wyjaśniłem. Nie lubiłem tego napięcia w jej oczach, kiedy się o mnie martwiła. Dokładnie takiego samego, jak wiele lat temu widywałem u jej matki. Więc, <śmiech> co się dzieje? Zmieniłem szybko temat. Albo urządzają sobie dyskotekę, albo próbują ściągnąć twoją lub moją uwagę, odparła i poprowadziła mnie na teren szpitala. Kiwnęła głową ochroniarzowi przy wejściu, a on pomachał do niej z okienka. Bywała tu od małego. Szła szybko, ledwie nadążałem. Niech to nie będzie upiór, zaklinałem los. Skoro sapałem, próbując nadążyć za swoją nastoletnią córką, nie byłem gotów na żadne większe wyzwania. Minęliśmy budynek szpitala. Na tyłach były nieco zarośnięte tereny zielone, liczne drzewa, alejki i kilka ławek dla pacjentów i ich rodzin. Zdążyło się ściemnić. Godziny odwiedzin już dawno się skończyły, więc nie widziałem nikogo żywego. Z martwymi sprawa wyglądała inaczej. Szpital, z racji swojej specyfiki, miał to do siebie, że duchów zawsze było tu sporo. Zwykle duchy powstają wskutek gwałtownej śmierci, której towarzyszą duże emocje, stąd duchami zostają przeważnie ofiary morderstw i wypadków. Obecność przyszpitalnych duchów dowodziła jednak, że równie prawdopodobne jest to, że ktoś obudzi się duchem po operacji, umrze pod narkozą, jakby przegapił moment własnej śmierci, albo uparcie odmawia przyjęcia jej do wiadomości. Bywało i tak, po upartych ludziach zostawały uparte duchy. Jak mój bezimienny informator, poniekąd konfident. Oczywiście miał jakieś imię, ale nie chciał mi go podać, żebym przypadkiem nie odesłał go w zaświaty. Dawno temu pomógł mi, dostarczając istotnych informacji o upiorzycy, która zabijała noworodki, innym razem podrzucił okruszki do sprawy róży i dziwacznych świecących spirali ściągających jej do domu duchy, niczym fujarka szczurułapa z Hameln przedszkolaki. Był użyteczny, był też upierdliwy, hałaśliwy, nieznośny i wymagał łapówek, których wręczanie, zdaniem Konstancji, stawiało mnie w pozycji dwuznacznej moralnie, skoro narkotyzowałem duchy zmarłych, przy okazji narkotyzując siebie. Teraz kręcił się pośród drzew i bawił się latarniami. Przysysał się do kolejnych i trwał tak, aż żarówki zaczynały migotać, przygasać, zmieniać kolor na blado niebieski. Cwaniak miał zbyt wiele energii, by to komukolwiek z nas wyszło na dobre. — Co tam, cwaniaczku? Postanowiłeś, że twój czas na ziemskim padole dobiegł końca i czas na spacer do zaświatów? — zapytałem głośno, dając mu dokładnie to, czego chciał. — Uwagę. — Och, kierowniku, co kierownik zgłupiał? Żadnych zaświatów, mnie tu dobrze. Ale sprawa taka, że ta dzierlatka desperacko potrzebuje twojej szamańskiej pomocy — powiedział i machnął szarmancko w stronę gęstszych zarośli. Nie od razu ją zobaczyłem. Była ledwie widoczna, mętna, świeża. Nie żyła najwyżej dobę. Jeszcze kilka godzin temu miała dostępny szybki tunel do zaświatów — Prędko jej duchowanie się znudziło, pomyślałem, ale też towarzystwo mogło zmęczyć. Towarzystwo, które znów migało żarówką, zerkając na mnie filuternie. Przymawiał się ośliwowice śliwowice lub skręta, cwaniaczek. Opadłem na ławkę, stojącą najbliżej ducha kobiety. Zmarła była ostrożna, nie rwała się do rozmowy, nie zamierzała się też zbliżać do dwójki szamanów, ale przecież do czegoś mnie potrzebowała, prawda? Może jeszcze nie umiała się swobodnie komunikować? Miałem na to swoje sposoby. Wyciągnąłem skręta z autorską mieszanką tytoniu i ziół, nazwijmy je ziołami. Odpaliłem i zaciągnąłem się mocno, aż dym zadrapał mnie w gardle. Głowa szybko robiła się lekka, za szybko. Wciąż byłem cholernie słaby i nie miałem pewności, czy dam radę się wspiąć wraz z duchem po szklanych schodach. Może kurczaczek odwali całe to chodzenie, a ja po prostu odsapnę? Moja córka stała dwa kroki obok, z zaplecionymi na piersi ramionami, obserwując mojego cwaniaczka z podełba, Jak nic, mieli pięcie, Jeśli miałbym zgadywać, poszło o to samo co zawsze. Duch był seksistowską łajzą i jego podejście do młodych, ślicznych kobiet pozostawiało wiele do życzenia. Ale kurczaczek potrafiła sobie radzić z takimi jak on i miał farta, że nie posłała go ekspresom światy. Informator kręcił się teraz za moimi plecami, ale nie sztachał się dymem. Próbował swoimi niecielesnymi rękami i połami równie niematerialnej piżamy zagonić kłęby w stronę kobiety. Ta westchnęła i zbliżyła się z wyraźnym ociąganiem. — pale nie zabija — powiedziała cicho. — Na coś trzeba umrzeć — odparłem filozoficznie. Spojrzała na mnie, jakbym powiedział coś bardzo obraźliwego. Być może rzeczywiście czymś się uraziłem. — No niestety — przyznała po chwili. — Nie powinnam odkładać kontaktu z panem do tej chwili, bo to tylko komplikuje całą sytuację. Komunikacja w tej formie boli. Dmuchnąłem w nią dymem, pozwalając, by wypełnił jej niematerialną osobę. Nie był to Eter, ale z jej punktu widzenia różnica nie była istotna. Ważne, że na chwilę przestała migotać i kiedy